agencja MeToo i Michał Juda, showroom i Kamil Dziatkiewicz socialdaddy.pl i agencja social five. i Ilona Grzywińska, bardzo mi miło webkomunikacja.pl no, Ilonka jest naszym gościem specjalnym, pierwszym gościem specjalnym w historii tego programu. Tak jest, wielka tak. premiera, testujemy nowe technologie, czyli Skype <laughs> I e, zaczniemy właśnie od tematu specjalnego z gościem specjalnym. mamka, powiedz najpierw kilka słów o sobie. E, dobrze. Chciałam najpierw podziękować z tego miejsca łebskim chłopakom za zaproszenie do tego elitarnego grona. Tak jest. Czuję się wyróżniona. <grym> czy czujesz się trochę chłopakiem przez to, czy nie? Nie, ale łebska. <grym> Czu, czuję się bardzo łebska. Czy czuję się chłopakiem? Nie, jest mi dobrze, dobrze. <grym> E, cóż mogę o sobie powiedzieć? E, zajmuję się piarem nowych technologii i o tym sobie dzisiaj troszeczkę porozmawiamy. Zajmuję się też konsultingiem e, w mediach społecznościowych, o czym może wspomnimy. A I co jest specjalnością bardzo pożądaną w tychże? <grych> tak jest. Chciałam poruszyć temat, który m, leży na moim sercu już od jakiegoś czasu. E, otóż wszyscy znamy, bestseller um, Erika Risa um, Startup. Tak, mówiliśmy o nim w odcinku numer jeden z tego, co No właśnie. Um, chciałabym pociągnąć ten temat, ale od strony komunikacji od strony PR-u właśnie, ponieważ na fali tej książki, um, o której startupowa scena i Europy, i Stanów Zjednoczonych um, mówi już od jakiegoś czasu, um, pojawiło się nowe określenie Lean PR, czyli Lean Public Relations, jest to bardzo ciekawe zjawisko, bardzo ciekawe szczególnie w dziedzinie pr nowych technologii, a mianowicie jest to wykorzystanie technik public relations do uzyskania opinii zwrotnej o produkcie od użytkowników, od konsumentów i przyspieszenia przez to sposobu pracy nad produktem i wykorzystania tych opinii do tego, żeby produkt był lepszy. Nie chcę używać słowa innowacyjne, bo to słowo jest po prostu gwałcone. <grym> konferencjach, w artykułach prążowych i tak dalej, ale jeżeli użyjemy słowa innowacyjne jako służący użytkownikom, to na pewno techniki Lean pr mogą pomóc w o tego celu. Ale to znaczy, że Lean PR to jest narzędzie, które pomaga Ci robić lepszy produkt, czy to jest narzędzie, które pomaga Ci lepiej robić PR tego produktu? Myślę, że jedno i drugie. To znaczy, do tej pory jeżeli myślimy o działaniach public relations, przynajmniej jeżeli chodzi o nowe technologie, ale nie tylko, bo wiadomo, że, znaczy wydaje mi się, że zastosowanie link pr na przykład w PR-ze do zębów byłoby trudniejsze, bo tam proces produkcji troszeczkę inaczej wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o nowe technologie, nawet jeżeli spojrzymy na albo Social Desk, czyli wasze produkty, Możemy wykorzystać działania PR-owe do tego, żeby rozpocząć proces dyskusji w internecie właśnie dzięki mediom społecznościowym o samym produkcie. Tak? nie powiedzą, o jejku, jest piękny, podoba mi się, a inni będą mieli taką uwagę i inną uwagę. W tym momencie wysłanie informacji prasowej, czy zainteresowanie dziennikarza, czy blogera tematem jest tylko jakby początkiem procesu. Procesu, w wyniku którego nam nie zależy na tym, żeby budować pozytywny wizerunek marki, czy produktu. To nie jest nasz pierwszy cel. Naszym pierwszym celem jest uzyskanie informacji zwrotnej o produkcie. To jest bardzo wywrotowe w ogóle podejście do PR-u, który zazwyczaj kojarzy nam się raczej z tubą, ale rozumiem, że tak jak my tutaj rozmawiamy bardzo często o tym, że cały marketing zmienia się na dwukierunkową ulicę, tak Ty mówisz o tym, że PR też ma pod to samymi procesami ma się rządzić, tak? I jeszcze ode mnie komentarz, zanim do, do... Mhm. Dobrałem, to rozmawiam, się jest roka. No, chyba jest troszeczkę tak, że to jest taki powrót do korzeni, bo to naprawdę w PR-ze właśnie chodzi o dwukierunkową komunikację, prawda? Tak w założeniach przynajmniej. To znaczy, jeżeli mogę się pobawić w profesora PR-u, to y kiedy Public Relations powstawało, to było w Stanach w latach 50 i możemy sobie wyobrazić taki trochę klimat z Madmena. To wtedy bardziej chodziło o kreowanie potrzeb. Pierwsza prawdziwa kampania PR w Stanach Zjednoczonych polegała na tym, że pierwsza agencja PR, która powstała, robiła PR dla bekonu i wykreowała u Amerykanów potrzebę na to, żeby na śniadanie zjeść mięso jako taki bardzo pożywny produkt. No i właśnie w tym kontekście ten bekon, który oni sprzedawali, miał być tym produktem, który miał pomóc Amerykanom w tym, żeby zacząć dobry dzień. I to były początki PR-u, czyli bardziej chodziło o to, żeby kreować potrzeby i definiować, czy odnajdowywać jakieś luki, czy problemy i oczywiście w ten kontekst wprowadzać nasze produkty, nasze marki. Na, na poziomie lat to ewoluowało, ale w mediach społecznościowych, w dobie mediów społecznościowych trudno już mówić o tym, żebyśmy, co zresztą nie jest żadną nowością, a nie żadnym odkryciem, żebyśmy kreowali przekaz w taki sposób, jaki nam się to podoba. Ponieważ każdy komunikat, który wysyłamy, czy wypływamy z siebie jako firma, jako marka, był no początkiem tego komunikatu. On będzie wielokrotnie przetwarzany później w mediach społecznościowych, przez użytkowników, przez blogerów, czy przez dziennikarzy. Większość mediów ma dzisiaj swoje wersje internetowe, które często nawet, jak w przypadku prasy, wyprzedzają te środki przekazu. Jak opublikujemy artykuł w Gazecie Wyborczej, to dyskusja na jego temat może się toczyć na Facebooku. Ta aktywność w mediach społecznościowych, no. obecność użytkowników, konsumentów w mediach społecznościowych daje nam szansę na to, żebyśmy zamiast starać się w jakiś sposób ukierunkować tę dyskusję, to znaczy narzucić im albo zachęcić ich do tego, żeby postrzegali naszą markę tak, jak my byśmy chcieli, wziąć o nich tą wiedzę. To jest też troszeczkę taki crowdsourcing poniekąd. No tak, ale wiesz co, mam, mam tutaj znaczy po pierwsze Apple zdaje się, że nie zrezygnowało w takim razie z tradycyjnego pojęcia tego wziętego z bekonu, bo zdaje się, że nie chcą nikogo pytać, ale to nie, nie o tym mówię, chodzi mi o to, że jeżeli, jeżeli tak, to w jaki sposób kreować przekaz PR-owy? Czy to później przeprowadzamy monitoring pod wszędzie tam, gdzie pojawiła się nasza informacja prasowa? Jak to zrobić, żeby ten feedback znaleźć, odkryć, czy żeby do nas wrócił? Słuchaj, no jak, jak zajmujesz się PR-em, to monitoring to jest twój chleb codzienny, mhm. powszedni. Musisz wiedzieć, co się kiedy, gdzie, jak ukazało, po to, żeby móc interweniować, ale też po to, żeby wiedzieć się, nie wiem, jaki dziennikarz o tobie napisał, w jaki sposób i tak dalej i jak najbardziej musisz to monitorować, ale co więcej musisz wziąć udział w dyskusji i w ten sposób trochę budujesz swój wizerunek. Ja robiłam to kilka razy dla projektów technologicznych, które, których PR koordynowałam, właśnie w ten sposób, że negatywne komentarze, na przykład mówiące o tym, że to mogłoby działać inaczej, albo brakuje mi tego, albo to się psuje, to się wiesza, albo to mi się podoba, a to mi się nie podoba, Wcale nie była dla mnie zła informacja, wręcz przeciwnie cieszyłam się, bo dzięki mm. temu mogłam z użytkownikami w dyskusję i mogłam e, zaangażować w ten proces rozmowy dział Product Development i dostarczać tego feedbacku e, i wprowadzać realne zmiany w produkcie. Mm -hmm. To jest <śmiech> słynny przykład, był Della, tak? Który e, r, rozpętała się potworna burza, to było już parę lat temu, rozpętała mm. się potworna burza wśród blogerów, która zaczęła się rozprzestrzeniać i Del, dzięki temu, muszę zamiast schować głowę w piasek, tylko wejść w tą rozmowę trudną może, ale niestety prawdziwą marce, jakby obrócił zło w dobro, nie? Oczywiście, i dokładnie na tym to polega. Tylko jeżeli wejdziemy, weźmiemy udział w dyskusji, mamy na to szansę. A poza tym sam fakt, że bierzemy udział w dyskusji, sam fakt, że odpowiadamy że nie przeszkadzają nam negatywne komentarze, oczywiście o ile są merytoryczne. Mhm. Bo ja nie mówię o polemikach z hejterami, czy no wszyscy wiemy, znamy też specyfikę polskiego internetu. Natomiast komentarze merytoryczne, komentarze, które coś wnoszą, jeżeli przedstawiciel firmy, czy osoba od pr czy ktoś inny wchodzi w dyskusję i pokazuje, że słuchajcie, dzięki za informację, już to naprawiliśmy, spójrzcie, to wpływa bardzo pozytywnie na wizerunek marki. No bo tak, tak, ale tak, jak... ja, bo ja tak się zastanawiam, jak na przykład, no nie wiem, generalnie mi się PR mocno kojarzy z mediami, tak, mniej lub bardziej tradycyjnymi. No i nie za... znaczy, ciężko mi jest sobie wyobrazić, na przykład, że w showroomie, znaczy, że taką dyskusję inicjujemy przez na przykład właśnie kontakt z prasą albo, albo nie wiem, z portalami, tak? My raczej staramy się wypychać od siebie dobre informacje o nas. Jeżeli tam mm -hmm. się inicjuje jakaś dyskusja, komuś się coś nie podoba, to oczywiście bierzemy w niej udział. A tak jakby dyskutować o produkcie, wolimy, nie wiem, czy to używając jakichś feedback formów, czy nawet można korzystać tak z user voice'a, gdzie to jest publiczne i jest ta dyskusja, ale tak jakby to się dzieje bardziej w ukryciu. No, Ciężko jest mi sobie wyobrazić po prostu inicjowanie dyskusji, co zmienić w, tak jakby w obcym miejscu na przykład. No tak, ale one skronie... się, te dyskusje się chyba inicjują same, przez, nie, przez usera, który ma problem, jest inicjowana ona. Nawet przy Twojej pozytywnej się dlatego, informacji o marce. Dlatego pytanie, czy, czy, czy jak się chce, chce to robić, to, to powinno się jakoś inaczej komunikować z mediami i inne rzeczy im wysyłać, czy, czy jak to wygląda? Uh -huh. Nie, myślę, że po prostu trzeba się przygotować na troszeczkę inny proces um, komunikacji po publikacji. Bo jak wygląda bardzo często tradycyjny PR? Nie tylko w Polsce, ale wszędzie. Wysyłamy informację prasową, mamy dobrą relację z dziennikarzem albo z blogerem, bo dzisiaj wielu blogerów funkcjonuje już... Jak gazety, jak mm. tradycyjne media. Ukazuje się publikacja i to jest koniec. Tak? Publikacja jest dobra albo zła. Wsadzamy ją do naszego archiwum, wrzucamy nazwisko dziennikarza czy blogera do bazy pod odpowiednią kategorią i, i, i tyle. Tak? Natomiast tutaj musimy potraktować wysłanie na przykład informacji prasowej czy też tak zwane pitchowanie jakiegoś tematu jako dopiero początek. Jako wejście do dialogu. I to o czym ty powiedziałeś Michał, czyli o tym, że trudno się sobie wyobrazić, że część dyskusji w ukryciu, jasne, część dyskusji może być w ukryciu, na przykład, znaczy w ukryciu w tym sensie, że na przykład wysyłamy dziennikarzowi gazetę wyborczej, jeżeli łączymy produkt, link PR jest szczególnie dobry przy launchach i mówimy, no słuchaj, za tydzień wprowadzamy nowy serwis X na rynek, oczywiście wysyłamy Cię zawsze wcześniej, ekskluzyw i tak dalej, żebyś sobie potestował, żebyś zobaczył, co myślisz. To jest taka standardowa praktyka. I zazwyczaj, jeżeli mamy dobrą relację z dziennikarzem, to usłyszymy już od niego wcześniej feedback. Słuchaj, to mi się podoba, tu mam takie pytanie, takie pytanie i tak dalej. Dziennikarz jest takim troszeczkę, no, głosem ludu, tak? On zada podobne pytania, jakie zada wielu użytkowników później, którzy będą korzystali z tego produktu. Więc to jest też forma, czy też możliwość uzyskania informacji zwrotnej o tym, co robimy. Natomiast mi się wydaje, że lęk przed takimi otwartymi dyskusjami o produkcie, o jego wadach i o jego zaletach jest dosyć częsty. Wiele firm się tego boi. Z wielu przyczyn. No jedną z nich jest przede wszystkim to, że być może my nie chcemy, albo nie potrafimy, albo uważamy, że to jest nierentowne i niepotrzebne, żeby wprowadzać niektóre z tych zmian. Ale wówczas ten proces dyskusji może być wykorzystany do tego, żeby właśnie edukować użytkowników, żeby im wytłumaczyć dlaczego to możemy zrobić, a dlaczego tego nie możemy zrobić. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku i tajemnicy handlowej. Będziemy później rozmawiać o, może przez chwilę o zmianach, jakie Twitter wprowadził dla deweloperów i tam zdecydowanie Lean PR nie został zastosowany i raczej mówi się, ogłasza się przynajmniej bowiem, c jak będzie, a później po prostu wywala się ileś tam osób z obiegu informacyjnego i tyle. Ale rozumiem, ten twój przykład jest trochę interesujący, że pokazuje też, że w offline'ie też, offline też się odbywa ten feedback i to jest ciekawe, bo my tutaj rzeczywiście się skupiamy bardzo na, na online i zwłaszcza na społeczności. A rzeczywiście masz rację, zapominamy czasami o takim międzyludzkim, konkretnym kontakcie, który pewnie często może budować więcej życzliwości, nawet jeżeli jest, dotyczy jakiejś trudnej sprawy, czy jakiegoś problemu, który ktoś widzi. Oczywiście, że tak, a poza tym to jest mechanizm, który doskonale znamy z relacji międzyludzkich. Mhm. Zawsze je, jeżeli kogoś spytamy o opinię, podkreślając, że, jest on, że ta osoba jest dla nas ważna i jej opinia jest dla nas istotna, to zawsze ta osoba będzie chciała nam rzeczywiście tej opinii udzielić. To jest w większości przypadków przynajmniej, ponieważ tak, tak, tak działają relacje międzyludzkie, tak? Jeżeli ja spytam mojego kolegę, na przykład, żeby mi wytłumaczył jaką, jakąś część zasad gry w piłkę nożną, to on rozpocznie wykład na ten temat, gdzie po prostu czuł, że, że on jest ekspertem w tej dziedzinie i, i będzie się chciał tą wiedzą podzielić. I z tej wiedzy właśnie warto korzystać nie trzeba się tego bać, tak? Nie trzeba się bać negatywnych komentarzy, bo negatywne, merytoryczne komentarze mogą być dla firmy strasznie istotne, strasznie ważne. A powiedz mi, Ironka, czy Ty możesz dać nam jakieś przykłady fajne y, case'ów firm, które stosują właśnie taką ideologię właściwie, bo nie narzędzie limpiaru? Ja mam swój własny case, ale to było dwa lata temu, kiedy jeszcze nawet nie znałam pojęcia Lean PR, kiedy nie było jeszcze książki Lean Startup. Mhm. Kiedy wprowadzałam na polski rynek austriacką wyszukiwarkę osób one to Free people. I wtedy jedną z publikacji, takich największych, pierwszych na temat tej wyszukiwarki był artykuł na tyłowie Grześka Marczaka. I to była taka recenzja uczciwa, to mi się podoba, to mi się nie podoba. Więc zebrałam te wszystkie jego uwagi, przesłałam je do działu rozwoju produktu, a później kolejne komentarze, które pojawiały się pod tym artykułem, na wszystkie odpowiadałam i te, które jakby dało się poprawić, te uwagi, które dało się wdrożyć, były wdrażane nawet od, od razu, natychmiast. I użytkownicy to widzieli. I na sam koniec takiej, powiedziałabym, średnio pozytywnej recenzji, 50-50 mniej więcej, artykuł, z którego pewnie korporacyjne biura PR byłyby bardzo niezadowolone. Zrobiła się bardzo pozytywna dyskusja dla mojego klienta, ponieważ na sam koniec jeden z, z użytkowników, który notabene też był dziennikarzem, bo o tym nie należy zapominać, że w blogosferę czytają dziennikarze i biorą udział w dyskusjach, powiedział, że to jest super podejście firmy, tak? ja mu się to podoba która jest tak otwarta na komentarze. Fajr. No i użytkownicy też od razu widzieli, że te błędy czy też bugi były poprawiane i też potrafili to docenić. Tutaj ja bym jako wzorzec na koniec naszej rozmowy też podał, to też był, co podległo wielkiej rewolucji, czyli cały system korporacyjnych blogów Google'a, który też uważa, że lepiej główką do przodu wejść w problem i wytłumaczyć do ostatniej kropli, dlaczego Gmaila nie było przez godzinę w sieci, niż chować głowę i oni też uczestniczą później w tej w blogowej, ko ko komentarzowej wojnie ewentualnie, jeżeli tam rozpęta. Więc tutaj bym Google'a no, też okay, blog, Tak jakby do tego link blog firmowy to jest świetne, chyba, tak, tak, główne tak, tak, narzędzie, tak, nie? bo tak, tam tak, no można tak, na bieżąco wszystko tak, wrzucać. Tak, i tak tylko niestety dzieje. czasami na korporacyjnym blogu nie ma ludzi, tak? I musisz ich o, szukać tam, gdzie oni są. To no, chyba, Dokładnie, tak, natomiast tak, tak. nie byłabym się dyskusji nie u siebie. Dlaczego nie? Na dużych blogach technologicznych, no nawet właśnie na wspomnianym antywebie jest mnóstwo liderów opinii, ludzi z branży, które czytają te artykuły, którzy udzielają się w komentarzach i z ich wiedzy przy produkt. produktu też możemy skorzystać, bo oni się skupiają wokół tych społeczności. Tak, tak. Jest to w pewnym sensie darmowa ekspertyza, za którą w innym sytuacji być może trzeba byłoby słono zapłacić. Na przykład. Nie chciałam tego mówić. Nie, ale my tutaj też patrzymy, bo patrzymy bardzo praktycznie, bo wie, wiesz, nie, nie zawsze się launchuje produkty dla firmy, która rozrzuca pieniądze na lewo i na prawo. I też sam fakt tego, że zamienia się problem w pewnego rodzaju marketingowe działanie i zamienia się problem w badanie publiki co do funkcjonalności, to też ma znaczenie, bo oszczędza ci czasami czasu i pieniędzy, jakie wydasz na dewelopera, który będzie musiał to zrobić, coś zrobić bez sensu albo zrobić odwrotnie, niż wszyscy tego chcą. Dokładnie. Dlatego wydaje mi się, że login jest szczególnie dobry właśnie przy pr nowych technologii. Bo tutaj te zmiany mogą być od razu przez użytkowników wychwycone. To jest tak, jak dzisiaj mówi też o, o tym, że PR nowych technologii jest trudny ponieważ każdy dziennikarz może wyślesz informację pracową, możesz być świetnym pr możesz fantastycznie stworzyć fantastyczne story dookoła produktu, a dziennikarz wejdzie na ten produkt i w ciągu paru minut będzie mógł ocenić, czy to jest to, co mu się podoba i czy to jest coś, o czym on chciałby napisać. Mhm. Bo można to od razu zweryfikować. Natomiast, właśnie, nie wiem, przy innych produktach, nie wiem, na przykład przy szamponie, albo przy ciastkach albo w wielu innych produktach, które, które też oczywiście mają swoich kierowców, no to ta, ten proces weryfikacji już jest trochę trudniejszy. Też no często tak, bo... jest związany z jakimś gustem. To tak. jest zupełnie inna Trudno jest sobie no, wyobrazić rapid development szamponu, czy pasty do zębów, czy ciastka, bo jest pewien, Dokładnie, technologiczna tak? jest tutaj przeszkoda przed takim Dokładnie. Zresztą też od razu powiem, że oczywiście ja nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o PR tych produktów, więc nie wiem dokładnie jak, jak te procedury tam wyglądają, bo być może oni czasami wypuszczają kilka, wiecie, produkują tylko produkty testowe, wysyłają najpierw do dziennikarzy, sprawdzają jaka reakcja. Może też próbują robić coś takiego, chociaż nie wydaje mi się, żeby to było na taką skalę, a przy produktach, przy nowych technologiach, czy przy, wiecie, aplikacjach mobilnych, przy kolejnych update'ach można wprowadzać właśnie te uwagi. Zresztą wydaje mi się, że aplikacje mobilne, które, no, które są przyszłością tego świata nowych technologii, wszystko zmierza w kierunku mobile, właśnie świetnie się wpisują w tą technikę. Czyli właśnie to, że naprawdę jak robimy launch, to wiemy, że to jest launch dopiero pierwszej wersji, ale tych wersji jeszcze będzie dużo i przy update'owaniu kolejnych wersji można właśnie wziąć pod uwagę to, co się pojawiło w sieci po pierwszej oficjalnej komunikacji. Super, bardzo Ci dziękujemy Ilona. Pokazałaś nam PR ze strony, której nieczęsto się, nie się widzi, bo rzeczywiście wciąż jest głębokie przekonanie o tym, że to jest jednokierunkowa tuba, ale fajnie, że te pojęcia właśnie i Linu i, start, i Crowdsource przenikają tam i że już nie, nie zmuszamy, nie przekonujemy ich, że chcą bekon na śniadanie, tylko pytamy, co chcą na śniadanie. Dziękujemy, że usłyszeliśmy to ze strony praktyka. Tak, tak i, i, nie, i nie trzeba się bać negatywnych komentarzy, bo one mogą się okazać w finale bardzo dla nas dobre. Super. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki wielkie, Lanka. Bardzo proszę. A czy mogę zostać na resztę dyskusji? Możesz. E, kolejnym tematem, który chcemy szybciutko tylko poruszyć jest zapowiedź tego, że w, na pierwszej stronie wyszukiwań Google będziemy mieli tylko 7 wyników, a nie 10 co wzbudziło pewne emocje, w związku z tym, że na przykład, jak ja to powiedziałem, będziemy musieli wykonać przykry telefon do klienta i powiedzieć czy pamiętasz te 140 tysięcy, które wydaliśmy na pozycjonowanie ostatnich trzech pozycji? To zapomnij. Ja chciałem <grym> powiedzieć, że właśnie wpisałem w Google showroom i jest 7 pozycji. To się już stało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No więc widzicie, to się stało. To się stało, więc już nie, to już nie jest informacja, to już jest prawda. I właśnie wszyscy ci, którzy za ciężkie pieniądze spozycjonowali pozycję od 7 do 10, po prostu muszą klientowi wytłumaczyć, dlaczego nie ma to już tak, a to żadnego znaczenia. Wszystkie firmy pozycjonerskie mają gdzieś w dziesiątkach ja... tak, tak, są, są takie firmy SEO, które pozycjonują 1,5, ale jest ich mało, bo to jest trudne i bardzo drogie. Nie jest tak, że pojawiła się reklama teraz na dole, której nie było? Właśnie nie wiem, czy ta reklama na dole jej nie była. Wydaje było. mi się, że jej nie było odkrywamy nowe mędy. ale ja nie wiem, bo ja mam od bloka, więc tak czy siak e, oczywiście naj, najoczywistszym powodem, dla którego Google by to zrobiło jest to, że im mniej SEO udziału jest w wyszukiwaniu, tym więcej adsów jest udziału ponieważ pieniądze są przesuwane z miejsca na miejsce bo nagle z siedmiu z 10 linków robi się 7, które możesz spozycjonować sobie na sercu i tym mniej obiektywny jest Google i tym większe pole opisu do nowych wyszukiwarek, DAKI mhm. i tak dalej. Było te DAKI, pamiętacie, te wyszukiwarki? go, go. Genialne. No Wspaniałe. Więc wiem, tak, tak, reklama w prawej stronie, reklama u góry nie ma, nie widzę reklamy. No to gole. akurat tak wygląda teraz. E, no dobrze. A, a tymczasem Facebook też wprowadza swoją reklamę? Tak. W wyszukiwarce pojawiła się sponsored Search Results jako dzisiaj? Pierwsze miejsce dzisiaj. No w wyniku czego dzisiaj cały Facebook generalnie nie widział ani komentarzy, ani lajków, ani czasami postów. Dlatego poprowadzali nowy update. Tak, tak, właśnie. tak. tak, tak. Właśnie w związku z tym update'em i jeszcze drugim dużym, który będzie związany z wiadomościami. tak? Kiedy wiadomości, ten full conversation view będzie dwukolumnowe, będziemy mieli pełną kolumnę ostatnich konwersacji, które odbyliśmy i będziemy mhm. mieli kolumnę z daną konwersacją, którą wybraliśmy która chciałem powiedzieć swoją drogą jest idealną kopią y, interfejsu messages na nowym systemie macowym dokładnie tak to wygląda, mamy ostatnie konwersacje w jednym kolumnie i w drugiej właściwą konwersację, którą wybraliśmy mhm bardzo ładne, bardzo fajne, natomiast dużo mi tutaj kłopotów też sprawiło, bo muszę Wam powiedzieć, na moim kryzysowym jednym z fa fanpage'y, byłem oskarżany o to, że kasuję nieprzychylne posty, podczas gdy Facebook je ukrywał <śmiech> i Ładnie. próbowałem wytłumaczyć, że tak, nie. To jest... Ale ja chciałam jest... powiedzieć, że właśnie też dzisiaj miałam kryzys na Facebooku i to był bardzo zły dzień na kryzys, bo nawet nie wiedziałam przez godzinę, że były jakieś negatywne komentarze. Dokładnie, dokładnie. A, a oczywiście mój klient je widział. <śmiech> Ale to a... powiem, że Facebook nie zaliczył niektórych akcji dzisiaj. Na przykład, ja puściłem zdjęcie fajne na strzeldesku, dostałem 12 lajków, przeglądałem te osoby, po czym po godzinie było 5 lajków. No sorry, się. Ale wrócą. Osób, nie? Patrząc na poprzednie update'y Facebooka, po całej tej burzy, 24 do 48 godzin, jak poprzednio słyszałem, przy wprowadzeniu timeline'u, wszystkie lajki, wszystkie komentarze wróciły tak na swoje sprawa. miejsce. Zapisałem zdjęcie z, z tekstem. W tekście był link. Ale nie, zapomniałem linku, edytowałem zdjęcie, dałem link później musiałem co pół godziny powtarzać tą akcję i zadawać link, no ale bo nie zapisywałem się. Ja z zapewne mieli problemy. No. Ale jeśli chodzi o te y, serca, tak? I ty, ty, ty Michał mówiłeś Bo Rozmawialiśmy to... wcześniej z tak. Kamilem i rozmawialiśmy o tym, że szkoda, że Facebook najpierw nie poprawił swojej wyszukiwarki, która A. jest beznadziejna i Straszna. często nie można znaleźć, znając dokładne imię i nazwisko osoby, albo nazwę że nie można ich znaleźć Ja używam Google'a do tego. W dokładnie. Nie, ale, nie ale powiedzmy mów. sobie, nawet to się dzieje nawet podczas, kiedy jest to fanpage, który już został przeze mnie zalajkowany, tak. co moim zdaniem jest absolutnie niedopuszczalne, dlatego że to są priorytetowe wyniki. Ale z drugiej strony dla Facebooka to może jest bardzo dobrze, bo no jeżeli Cię nie widać w wynikach, to sobie kup. No właśnie, to jest słabo, że zamiast tego naprawić, to teraz trzeba będzie płacić, żeby ominąć błędy, błędy wyszukiwarki, no ale cóż. Powiedziałbym, ale... że może to być związane w jakimś stopniu z tym, że mamy all time low na akcjach Facebooka. Wracamy do tego tematu, ale ja naprawdę uważam, że um, oni cierpią na, z powodu tej przeceny yy, i próbują uratować wyniki, które są marne. Mhm. I też to jest następny temat rzeka, który moglibyśmy kiedyś poruszyć, jak się robi tak, że się ma miliard użytkowników i się ma marne wyniki na displayu. Nie wiem, jak to się robi, ale Facebook uda, udało mu się to. Mhm. No oni no, wprowadzają nowe, nowe patenty reklamowe i też... Yy... Weszliśmy w posiadanie ciekawych statystyk różnych Facebooka. Tak, mamy e... kilka faktów na temat rynku polskiego, temat które są rynku. zaskakujące. Dokładnie. Poczekaj, czy chciałam coś dodać do tej tak. dyskusji? Bo Ty mówisz o słabych wynikach w display, a może chodzi też o słabe wyniki, jeżeli chodzi o akcje, które na, na no Solosu. są strasznie słabe również. O tym właśnie też mówiliśmy. Tak, tak, tak, tak, na pewno oczywiście Nie, jakby... i to jest to, wiesz ja myślę też, że problem trochę polega na tym, że wszyscy przez cały czas w przeciwieństwie do Google'a, co do którego szybko się zorientowaliśmy, jaki jest jego core business, wszyscy jednak wciąż mówiliśmy, ale to jest społecznościówka, ale to jest społecznościówka, a tymczasem jeżeli, jeżeli to jest 99% czy 97% ich dochodów, to jednak to jest agencja, agen agencja sprzedaży reklamy displayowej i jakby nie ma się co oszukiwać, że robią w innym biznesie niż robią, bo to ich też rani, bo, bo, bo, to im. bo tutaj mamy klientów, którzy mówią, że za Facebooka płacić nie będą i z jakiegoś powodu chcą mieć zasięg tutaj za darmo, podczas gdy w innych mediach nie oczekują tego. Więc też to jest może pułapka trochę Facebooka, że jest niezrozumienie wśród klientów również tego, jaki, w jakim biznesie i w jakim miejscu się znajdują. Dokładnie. To więc jeśli chodzi o te statystyki, to tak, na przykład na, dla mnie tak naprawdę największym zaskoczeniem jest to, że w Polsce więcej osób korzysta a, codziennie z Facebooka, średnio, niż, tak, na, niż poza Polską, niż, niż na Nie światowa, mhm. Czyli okazuje się, że polscy użytkownicy są dużo bardziej aktywni i dużo bardziej lubią Facebooka i dużo bardziej lubią wchodzić. A, ja, ponad, pamiętam, hmm. ja pamiętam, tylko chciałem tylko jedno słowo. Pamiętam, że podobnie było z YouTube'em w momencie takim rozwojowym i pamiętam, że widziałem statystyki, w których byliśmy drudzy po UK, u w którym nasycenie internetem jest znacząco wyższe, tak? Więc widziałem wyniki UK-owe, też ścigaliśmy się z nimi. Więc wydaje mi się, tak jak Ilona powiedziałaś, że jest coś jednak w Polakach, co ich ciągnie do internetu mocniej niż inne narody. Tak, bo jak nam się coś spodoba, to wtedy naprawdę szalejemy, szalejemy na tym punkcie. Też fa spoko jest, że już ponad 3 miliony ludzi z Polsce korzystają z mobilnej wersji Facebooka, czyli tak naprawdę robienie teraz już apek facebookowych połączonych z Facebookiem mobilnych już hmm. ma, jest zupełnie... Ja to, no, ja to mówię od kilku tygodni właściwie, teraz na podcaście, że my w statystykach widzimy dużo wejść ze strony mobilnej, e, z komórki mobilnej, no i też zastanawiamy się teraz nad wejściem w mobile na tej hmm. naszej aplikacji, no bo to jest mózg. No i też w sumie jeden z ciekawszych tutaj slajdów i wykresów, co, kiedy ludzie robią z Polski na Facebooku. Okazuje się na przykład... Czyli że... w podziale na dzień, tygodnia tak. typ akcji, tak? Tak, na przykład, znaczy to od rzeczy oczywistych, takich, że jak najwięcej zdjęć wysłanych jest w weekend, czyli pewnie po imprezach jakichś i po całym tygodniu ludzie po prostu wrzucają. Czekinów najwięcej jest w sobotę, kiedy pewnie ludzie chodzą, chodzą po na mieście imprezy. i mhm. chodzą na imprezy. Przy... no to, co, tu jeszcze, co tu jeszcze można z tego ciekawego wyczytać? Co to jest? Pomarańczowa ta linia? Pomarańczowa linia to są fotos, właśnie. Aha. Wideo, no, wideo to tak samo. To to jest Ale ważny. zobaczcie, czyli Czeka, tak, w ogóle właśnie... lajków, lajków jest bardzo dużo w niedzielę na przykład. Od poniedziałku do czwartku prawie nie ma check No jest to mało, prawie. jest bardzo mało. Ale prze, prze, słuchajcie, przede wszystkim zobaczcie, jakim kłam zadaje to, wszelkim teoriom, które mówią, że Facebook żyje w pracy i Facebook działa od niedziałku do piątku między 9 a 17. Brednie, najwięcej aktywności aktywności, czyli tych akcji, hmm. o które, na których nam teoretycznie zależy, bo wyrażają zaangażowanie, jednak następuje w weekend. Dokładnie, Ale aczkolwiek... Ja, ma... Nie zapominaj hmm. o pracowych stokerach. Wiesz, większość ludzi nie może się ujawnić w ciągu dnia z lajkami, bo jak szef zobaczy, to będzie wiedział, że nie pracują. Bardzo A to nie oznacza, że tam nie siedzą. To prawda, to prawda. Tak, Trzeba by było jeszcze to skrosować z informacjami na temat w ogóle zalogowania na Facebooku, prawda? Bo to by wtedy było ciekawe. Ja myślę, że zgaduję, ale moja zgaduję, że aktywności będzie więcej w okolicach weekendu, ale tych tak zwanych obserwatorów, czy też to właśnie byłoby więcej w ciągu dnia ale... najpewniej w godzinach pracy. Ale ta, ta, ta serystyka pokazuje ewidentnie, że czekiny bardzo idą w górę w sobotę, po prostu wszystkie aktywności w sobotę mm -hmm. dołują, co pokazuje, że właśnie w sobotę prawdopodobnie procent ludzi, którzy korzysta z Facebooka przez telefon, jest znacząco wyższa, nawet w no, morze, wiemy to, niż przez komputer. Wiemy to na pewno, bo check-in jest możliwy tylko przez mobilną aplikację. Więc jeżeli najwyższym typem tak. jakby, aktywności jest check-in, i tak, i zobaczcie, czyli mamy naprawdę wykres imprezy, mamy tutaj, tak? W Sobotę wieczorem się checkinujemy, bo tylko naciskamy check-in, check-in, check check-in, check check a w niedzielę, jak już żeśmy narobili tych kompromitujących zdjęć, mnóstwo i nakręciliśmy wideo kolegi, który wypadł przez balkon, to wrzucamy je w niedzielę. Też nie do końca rozumiem. Like. Nie, to nie, to, nie do końca też rozumiem, na jakiej zasadzie jest robiony ten wykres, bo tak naprawdę, czy on porównuje poszczególne aktywności pomiędzy sobą, czy bardziej chyba mówi o danej aktywności, jak się zachowuje na, na przestrzeni tygodnia. Właśnie, to ciekawe, liczby, czy to są liczby bezwzględne? Liczby to, no właśnie, niemożliwe wręcz, żeby było tak. więcej check niż... Myślę, like że jest zważone, tak, to musi być ten... Także to, no to trochę... trochę, Znaczy na pewno na pewno skala check-inów jest dużo, dużo mniejsza niż skala lajków, like ale... A ale nie, tak, zobacz, jak... widzisz, to jest jak affinity liczone, czyli jeden to jest przeciętny... Ale słuchajcie, 63%... Po jakby obecnej na Facebooku populacji każdego dnia. Ile to jest? 5 milionów prawie? Powiedziałbym, że pewnie nie jestem w stanie teraz przedzielić tego, ale 5 milionów to pewnie jest, skoro mamy 8-800 ludzi według panelu... 9 milionów przekroczyło podobno. O, przekroczyliśmy tak, 9 przekroczy... milionów. No proszę. No, Oficjalna czy nieoficjalna? Pół na pół. Pół na pół. 9 <śmiech> banek. No tak. I chwalą, Facebook bardzo chwali się tym, że jest już drugi w mega fan panelu za za Googlem. Tam różnica jest spora. i A różnica pomiędzy YouTubeem a Facebookiem, który od dziwo nie należy do grupy Google. Tutaj na tym wykresie. Tak, ze względu na wysoki ja rozmawiałem o tym, ze względu na bardzo wysoki trafik, YouTube mhm. jest wciąż w mega palen w, wyłączony, ponieważ byłoby bardzo nieuczciwe, gdybyśmy te dwie aktywności nawet na UK, unikalnych userach mhm. sumowali. No tak. Więc oni po prostu uważają, że YouTube jest że. Oddzielną... Włos wyprzedził Facebook, tak? One y, i No I rośnie 12% rok do roku, także. Ma się nieźle Facebook w Polsce. No, z taką, z taką prędkością. Ale przede wszystkim byli. chciałem powiedzieć, raz jeszcze, do wszystkich, którzy właśnie przygotowujecie prezentację pod tytułem Koniec Facebooka, chciałem powiedzieć 12% rocznie. Dziękuję bardzo. Dobra, to już o tym Facebooku się nagadaliśmy. Ale w Polsce, dodaj to, że w Polsce, w Polsce bo to był statystyka Polski, prawda? Tak, tak, tak. tak Wiesz, ja tak mam analogię małą. Tak samo jak faktycznie być może był kryzys gospodarczy, on no, był na świecie, a my się przejmowaliśmy, a nie było go w ogóle w Polsce. Ja nie mówię, że jest kryzys Facebooka na śmieci o popularność, ale my się przejmowaliśmy kryzysem, którego nie było u nas w Polsce. Tak samo jest teraz z Facebookiem w Polsce. Faktycznie widzę w branży naszej, że ludzie panikują. I to nie jest tak, że panikują od miesięcy, tak? od, od debiutu. Oni panikują w ostatnich dwóch tygodniach. I jednocześnie sterystyki w ogóle tego nie pokazują. się Ale tutaj musielibyśmy wrócić do rewelacyjnego tekstu Kasia Nosowicz o y, kryzysach. Mamy jednak tendencję do tego, żeby wszystko nazywać kryzysem i wszystko natychmiast definiować jako kryzys, podczas gdy skala często tych wydarzeń, zwłaszcza w social mediach, jest nie tylko znikoma, ale jak to ładnie po angielsku się mówi, contained, tak? czyli jakby cała, cały świat nie mówi o kryzysie na Facebooku, tylko Facebook najwyżej jako to odbijający echo po prostu... Nie, bez końca pokój, wzmacnia. Jeszcze ja mam dwa, dwa smaczki facebookowe, ale bardzo krótkie, takie ultra Krótkie filmowe. smaczki facebookowe, nasz nowy tak, dział, Dawid da, będzie go prowadził. Dział się właściwie nazywa true or false. Pierwsze pytanie. Moja znajoma z Londynu powiedziała mi dzisiaj tak przez Skype'a, że podobno instalacja Facebook Connecta na stronie serwisie zewnętrznym, czyli umożliwienie logowania Zresztą będzie wstępem na samego tematu Twittera, przez Facebooka kosztuje 10 tysięcy funtów. W sensie, żeby ją zamówić w sensie, sobie nie, u dewelopera? Nie, nie, deweloper sobie robi to, to jest inny koszt, ale to, żeby móc reagować użytkowników przez Facebooka, trzeba zapłacić Facebookowi 10 tysięcy. To false, to, żeby false, false, false, false, firma, która ma swój system rejestracyjny, żeby móc integrować Facebooka. No false, każdy z tego korzysta. Dobrze, nie ma, ale czy... to jest informacja z bardzo poważanej firmy IT z Londyną. Czy to znaczy, że bardzo poważaną firmę IT w Londynie Facebook po prostu rżnie na 10 tysięcy funtów? to możliwe. Ponieważ ja na przykład... bo firma rżnie kl tych klientów, bo ja miałam kiedyś taką sytuację, że duża firma powiedziała, że jakaś agencja social media powiedziała, że Facebookowi trzeba zapłacić 10 tysięcy złotych za Jezu. instalację aplikacji poza feedla dewelopera. Jezu. Nie no, to nie wiem, to jest... Ja nie zadrżałem zadrżałem. natomiast słuchajcie powiedzmy sobie powiedzmy sobie, nawet jak, ma, jak odpalisz przez źródłowy url aplikację facebookową z url na serwerze na którym stoi to praktycznie jest to www z facebook A, connectem zupełnie. więc jakby <laughs> no właśnie ja zastanawiam się czy to jest rzeczywiście różnięcie głupa czy to jest wprowadzanie opłat w tych rozwiniętych krajach nie, nie. Ja to by, wiecie, nie, to można by. Nie nie, nie, nie nie, nie Wiedzielibyśmy o tym, wiedzielibyśmy o tym. I gdyby, gdyby Facebook, czerność, tak, tak, każdym na tak. gdyby Facebook tak, miał czynność. Gdyby Facebook miał to. to, to właśnie właśnie moisz kolegowie powiedziałem. Teraz drugi true or false. Czy to prawda, że po przekroczeniu 5 tysięcy użytkowników czy osób, które się dołączyły do wydarzenia, wydarzenie e, usuwa się z wyszukiwania w Facebooku. I teraz powiem dlaczego. Mój znajomy, z, do, z dużej agencji PR powiedział, że jego firma, która robi mu te wydarzenia i robi mu Facebooka, powiedziała, że dlatego nie ma tego wydarzenia w ogóle wynika wyszukiwania i faktycznie go nie ma, mimo tego, że ono istnieje, nie da się go w ogóle znaleźć, tylko za pomocą rozpośrednionego URL-a, dlatego go nie ma, bo przekroczyli tę no, liczbę użytkowników. Ja myślę, że go nie ma, bo działa, tak jak mówiliśmy, wyszukiwarka Facebooka do dupy i po prostu dlatego go nie ma, bo nie działa Ale coś. firma tłumaczy, że to chodzi o przekroczenie pewnej liczby Osób, które idą na imprezę. Będziemy A, mieli imprezę. bardzo prosty sposób, żeby to sprawdzić. Mam właśnie tutaj wydarzenie. Born the Sway Riga, na którym mamy 26 tysięcy użytkowników. No więc wpisuję niż... jego nazwę. Wybrałem Lady Gagę, bo wiedziałem, że mm -hmm. będzie miała więcej niż 5 tysięcy, tak? Wait. W ogóle i ostatnio ciężko znaleźć w sercu, szczerze powiedziawszy. Więc... Nie ma. <ś unt -ne> to, to, to Ale, co ciekawe, osoby, które już w tym wydarzeniu uczestniczą, też nie potrafią go znaleźć w sercu. No, no z... nie ma nie go w sercu. <coś tu> <pleasure> szczerze <śrium> <ś irgendwo> <CC85> powiem, że ta miałem ta taki z wydarzeniami na 10 osób. A to, to prawda, może to jest po prostu zepsuty sercz, który nie pokazuje w ogóle ja żadnych rzeczy. Ja dzisiaj szukam eventu, na który jestem za, jestem zanigowany i nie było go w sercu po prostu. No. Czyli tym razem, wreszcie mu co -so myślałem, True. <laughs> true dlatego, że jest zepsuty kompletnie z okay. Facebooka. Okay. Jedna, jedna ściema rozpracowana, druga mi się prawdziwa. Bardzo mi się podoba true or false. Bardzo mi się podoba. Mógłby, moglibyśmy, no, moglibyśmy to robić. Podoba mi się true or false. Dobrze. Przechodzimy szybko do następnej rzeczy. To jest kontrowersja troszkę wyżej i trochę bardziej meta niż zazwyczaj o tym mówimy. I na pewno prawdziwa. Tak. Natomiast Twitter ogłosił nowe zasady współpracy wszystkich deweloperów z tymże, tak? Eee, zacznę od krótkiego wstępu. Moja, moje głębokie przekonanie jest takie, że gdyby nie otwarte API i deweloperzy, Twitter nie byłby w tym miejscu, w którym znajduje się teraz. Jego pełna dostępność na wszystkich platformach, zarówno na apkach webowych, jak i na apkach desktopowych spowodowała eksplozję. Co więcej, sami userzy są autorami takich rzeczy jak #reply i hashtag, których nie wymyślił Twitter, tylko wymyśli je userzy i zostały one później zaimplementowane przez Twittera, tak? I teraz mówiąc to wszystko, trzeba powiedzieć, że generalnie nowe zasady, jest tam dużo fajnych rzeczy. OAF, all the way, czyli bezpieczne i sprawne logowanie w całym serwisie i tak dalej. Jest dużo sporych dobrych zmian. Natomiast przede wszystkim zakomunikowano, jeżeli chcesz napisać apkę na, na, na, dla Twittera, to możesz mieć maksymalnie 100 tysięcy userów i to jest y, limit. Koniec. Nie możesz mieć więcej niż 100 tysięcy. I to jest bardzo dziwne. Jest... A to nie jest tak, że jak dojść do 100 tysięcy, to to potem oni muszą się zgodzić. Masz się skontaktować tak, z Twitterem. Tak. tak, ale ich intencja jest jasna od kilkunastu miesięcy. Oni po prostu chcą, żeby jedyną apką Twittera była apka Twittera. I koniec. Ale Dlatego to, kupili byś... ich 6 sztuk. I dlatego mamy oficjalne aplikacje Twittera. Okej, okay, ale też należy z, jakoś zrozumieć tak? to z, z ja widzenia Twittera. Ja, Byś może zabrzmiałem ostro, natomiast ja bardzo mocno rozumiem Twittera, jeśli chodzi o jego powody. Ale ja go rozumiem tylko dlatego, że śledzę te tematy od bardzo dawna. I tutaj wracamy do Lean PR właśnie, o którym mówiliśmy. Mhm. Twitter nie zakomunikował, słuchajcie, wzięliśmy 150 milionów od Venture Capital. Pieniądze poszły na serwery, powoli się kończą, a wszyscy wiemy, że bez Twittera puls internetu nie będzie taki, jak był wcześniej. W związku z tym musicie nas zrozumieć, że albo zaimplementujecie w pełnym wymiarze nasze advertising, nasze promoted tweets, Ale było tak? nasze suggested... No Nic właśnie, takiego nie, nie usłyszeliśmy. Takiego, Nic takiego nie usłyszeliśmy. Usłyszeliśmy, tego nie możesz, tego nie możesz, tego nie możesz. Więc tutaj powiedziałbym, że wpadka jest głównie PR-owa, bo oni mają, hej, to jest firma, mogą zrobić co chcą, chociaż cały content, który jest tam jest nasz, nie? Ale okej, okay, anyway, komunikacja była tutaj moim zdaniem jedynym problemem. Problem jest taki, że Twitter też ma aplikacje. Jednymi z aplikacji Twittera są serwisy www, gdzie się logujesz przez Twitter. I Twitter rozwinął się między innymi dlatego, że było bardzo wiele osób, które sobie jako hobby albo jako biznes tworzyły aplikacje, które jakoś wykorzystywały dane w Twittera. I dzięki temu Twitter się rozrósł. To jest jeden z powodów. Ekosystem deweloperów. Tak To samo robi Facebook, no to kucha i dmucha. Co prawda Facebook też pobiera kasę od zęgi jakiś tam procent, a dopiero po czasie oczywiście. I to dogadali się, to były negocjacje. Ale tutaj widzisz Facebook negocjuje i my nawet nie wiemy o tym, że Facebook sobie z tym zarabia powolutku, ale Twitter tego nie zrobił. Twitter skilował ludzi, którzy jemu im tak służyli, tak? którzy tak robili to między innymi rozwijając Twittera i to jest cholera. I tutaj Ilona byśmy się odwoływali do ciebie bardziej, nie? Na tej zasadzie, że to jest troszkę inny PR, bo to jest PR skierowany do deweloperów, tak? do, do ludzi, którzy wokół twojej platformy się zebrali i pewnie jest to trochę trudniejsze. No tak, to jest bardzo trudne. Ja bym tutaj właśnie zrobiła to bardziej w formie jakiejś dwustronnej komunikacji, czyli albo im zrobić jakiegoś, jakąś web konferencję, albo z nimi porozmawiać w obrębie jakiejś zamkniętej społeczności czy też grupy. Natomiast nawet jeżeli mamy odgórnie podjętą decyzję i chcemy ją przekazać jakoś, czy wytłumaczyć tym najważniejszym dla nas liderom, klientom, czy jakiejś wybranej grupie osób, to najlepiej to zrobić właśnie w procesie jakiegoś takiego wspólnego dialogu, żeby te osoby zawsze mogły zadać pytanie, spytać dlaczego, żeby... No tak jak przy każdej komunikacji zmiany. Zwłaszcza, że Nie, jesteś, że jesteś tylko... cholernym twitterem. Jesteś platformą, która od lat służy ludziom właśnie do tego, do wymiany e, poglądów, do budowania grup, które mają jakąś, jakiś pogląd, masz wszystkie narzędzia w sobie samym, że tak powiem, do tego, żeby przeprowadzić wzorową komunikację. Dokładnie, to po pierwsze. Po drugie, ja nie wiem dokładnie, jak to tam wygląda, ja wiem, że Twitter, to nie jest taka pierwsza chyba ich PR-owa wpadka, oni, oni, nie. oni zawsze chyba mieli z tym troszeczkę problemów. Trudno mi jest powiedzieć, z czego to wynika, bo, bo te wszystkie firmy, które w Silicon Valley siedzą i są blisko siebie i tak dalej, często korzystają z, z, z tych samych resursów z samych grup ludzi, PR-owców, agencji i tak dalej. Więc przyznam się szczerze, że trochę mnie zaskakuje, że mając za sąsiada Facebooka, tak jak Dawid powiedział, który potrafi te tematy odgrywać, oni nie uczą się na sukcesach kolegów z branży, tylko wprost przeciwnie, zobaczymy jak to teraz będzie się działo, czy przypadkiem nie będą musieli zapłacić za ten błąd komunikacyjny. Mamy nadzieję, że nie. Mamy nadzieję, że nie, bo Twitter jest nam potrzebny, chociaż w Polsce wciąż raczej zyskuje popularność niż jest popularny. I chyba na tyle na dzisiaj. Tak Łebski chłopaki chyba wyczerpały temat razem ze, z gościem specjalnym. Łebską dziewczyną. Z, ładzką z ładzką dziewczyną. Z Nasza pierwsza dziewczyna! A, słuchajcie, moi drodzy, zdradzę wam w tajemnicy, chociaż to już nie jest tajemnica, że w następnym odcinku znowu pojawi się kolejna łebska dziewczyna. No nie, no teraz w ogóle beznadziejnie. Nie, Ilona, jesteś jedyna. Jesteś jedyna. A może to będzie znowu Ilonka? Od, od, oddalam się i będę dzisiaj klipać do poduszki no i leczyć dobra. depresję po tym, co usłyszałam. Dziękujemy bardzo. Tak? To był. Dam... dziękuję. Ilonka, zakończ, pożegnaj się. Chciałam pożegnać wszystkich, wszystkich moich wielbicieli z tego miejsca. Wielbicieli pierwszej, pięknej, złowieszkiej dziewczyny. A, ja, i chcę powiedzieć, że ja zawsze już będę tą pierwszą. Nie ma znaczenia ile kolejnych. Absolutnie, absolutnie, absolutnie potwierdzam. I tutaj chciałbym dodać, że Ilonka została Mrs Social w rankingu Mr and Mrs Social. Ilona tak, wygrałaś? Tak, wygrała. O! I To jest Ja w ogóle nie rozumiem tego zaskoczenia w głosie, bo po prostu To była akcja PR-owa, dobrze o tym wiemy. Ilonka zyskała dziewięć. Królowa jest głos. tylko jedna, że <ś painted laugh> Dobrze, dziękujemy. Żegnam was, Dawid Bacha, agencja Mitu i .pl, showroom, i kamień piebicz i o ja ja zawsze Dzięki na razie.